Cześć, witam Was w drugim podcaście na blogu Jadę na Wymianę. Dzisiaj rozmawiam z Kubą, który wyjechał na kursy naukowe z BESTem. To jest organizacją zrzeszającą studentów uczelni technicznych. O samych kursach możecie też poczytać w moim osobnym tekście. Wrzucam link do niego w opisie. No dobra, to zaczynajmy. Cześć, jestem Kuba. Byłem w Portugalii oraz Słowenii w ramach kursów naukowych BESTu. Kuba. Powiedz mi, kiedy powiedziałeś sobie, że tak jedziesz na wymianę? Na wymianę? Jak zobaczyłem, że jest taka możliwość, to był jeden z naszych wewnętrznych projektów w beście Właśnie wymiany Cultural Exchange, wtedy to była wymiana pomiędzy trzema grupami lokalnymi. Gdańsk, Jekaterinburg i Rzym. I udało mi się załapać na ostatni etap tej wymiany, czyli Wycieczka do Rzymu w samym środku wakacji. Wysłałem swój list motywacyjny. Szczęśliwie mnie wybrali, pewnie jako świeżaczka, żeby mógł zobaczyć, jak to wygląda trochę więcej, jak wygląda best poza, poza granicami Gdańska. I tak tutaj grupą chyba ośmiu osób z Gdańska, wpakowaliśmy się w samolot i i chwilę później byliśmy w Rzymie. To ja może dopytam. Wyjechałeś na wymianę, kiedy dołączyłeś do BESTO, bo to była jakby wewnętrzna wymiana tej organizacji, tak? Tak, dokładnie. No to był niestety tylko tydzień w Rzymie, ale i tak warto było. To powiedz, kiedy macie rekrutację, skoro takie fajne wyjazdy? Dwa razy. w roku. A, no to akurat. Mamy jesienną rekrutację, czyli gdzieś tam zaczyna się pod koniec października, czy na początku listopada. No i później mamy na wiosnę właśnie tutaj, od, z początkiem marca się najczęściej zaczyna i zwykle kończy się tuż po targach. inżynierskich, tak? Tak. Dobrze, powiedz mi, jak dołączyłeś do besty? To było na pierwszym roku? Niestety, to było dopiero na drugim i zostałem tutaj zwerbowany na stędzie, jak szedłem sobie, którego zeszedłem na zajęcia i to już był ten czas, że byłem zmotywowany do tego, żeby dołączyć gdziekolwiek. I właśnie pierwszą ulotką, która została mi wręczona, był właśnie bez kolega nęcił. No i tak zaaplikowałem i koniec końców dało mi się dołączyć. Czyli zanim nie dołączyłeś, nie wiedziałeś, że są takie wyjazdy, takie kursy? Wydaje mi się, że nie. Czy to jest, powiem tak, na porządku dziennym, że każdy z Was w organizacji zna te kursy, chce wyjechać? Trudno nie znać. Jeśli jest jest się członkiem, no to wtedy wie się o wszystkich projektach. Kursy są jednym ze sztandarowych projektów i to między innymi od tego zaczęła się cała idea Bestu, więc każdy to zna i większość osób chce wyjechać, bo to jest, jest oczywiście możliwość wspaniała okazja, żeby zobaczyć trochę świata. Więc możemy jechać jako uczestnicy, albo jako współorganizatorzy. Właśnie, bo jeśli na kurs mogą jechać e, wszyscy studenci, uczelni, gdzie działa grupa lokalna, no więc e, będąc dościakiem różnie czasem patrzą. Czasem nie chcą jako uczestników, czasem wezmą tak, tak czy siak, ale zdecydowanie zwykle większe szanse mają e, osoby spoza bestów, e, bo wiadomo, może to jest lepsza okazja dla nich, żeby zobaczyli trochę organizacji. A bezczaki jako byś taki mogą właśnie jechać jako współorganizatorzy, czyli zwykle nie biorą udziału w ćwiczeniach, ale pomagają, ogarniają i tam całe socjalne życie mocne tak jest, jest dla nich i tutaj też się integrują. To może powiedz nam, czym są w ogóle te kursy, bo tak kursy, kursy mi sobie tak to trudno wyobrazić. O co w tym chodzi? Dobre pytanko. Trwają zwykle od tygodnia do, do dwóch, tematyka jest różnorodna, na przykład były kursy o winie, był też kurs e, w Turcji, który nazywał się Bikebab. Nie wiem, Co tam się robiło? Nie mam pojęcia, ale, ale jakoś tam z techniką winiarską i tak dalej i tak dalej, więc z tym był bezpośrednio związany. Temat. Właśnie ten jeden, który przypadł mi, zapadł mi w pamięci, ten Big kebab, ale już kompletnie nie pamiętam o czym miał być. Pewnie o robieniu kebabów Był też gdzieś, który nazywał się break, Baking Bread, więc tematyka różnorodna. Poziom zaawansowania też jest różny. Niektóre kursy są, znaczy większość kursów jest takich totalnie podstawowych. Czyli nie trzeba mieć żadnej tam szczególnej wiedzy, nawet zbytnio nie trzeba być e, związanym z tym kierunkiem. No ale też są takie, które wymagają jakiejś podstawowej wiedzy albo jest, mają jakiś wyższy poziom zaawansowania. I wtedy jedzie się do, do tego kraju. Koszt dla Polski to jest do 15 euro. E, tak. Na stronie jest e, pełna stawka. Czyli tam jest gdzieś 35 maksymalnie, ale w zależności od tego, z jakiego regionu się pochodzi, są zniczki. Dla Polski jest to 1 trzecia ceny, więc do 15 euro za ten tydzień, 10 dni bądź 2 tygodnie w jakimś tam europejskim mieście można zapłacić. I jest tam zakwaterowanie, wyżywienie, większość atrakcji w cenie. No tylko trzeba dojechać na własną rękę, ale to już jak kto woli. Można na 100 wtedy. <śmiech> Dobrze, to ja może dopytam tak jeszcze szczegółowo raczej, jeszcze raczej. bardziej. Powiedz mi, jak to wygląda? Czy są jakieś wykłady, ćwiczenia, jakieś prace w grupie? Eee, wszystkiego po trochu. Też głównie zależy od e, tematu, no ale raczej są, e, są części wykładowe i są części praktyczne, no i czasem prace w grupie. to Wykłady, jakie jak to wykłady związane, jako tak związane z tematem ćwiczenia, to Zależy od, od kursu, jeśli przejdziemy do, do tych moich, to, to wtedy to rozwinę na, na, na, na, którym, na którym było co. No i czasem, czasem pracę w grupie, bo o, o to chodzi głównie. Mhm, czyli jest taka jakby przygotowana agenda na te dwa tygodnie wypełniać powiedzmy. Tak, każdy dzień? jest normalnie powiedzmy, że plan lekcji. To ja może znam takie oczywiste pytanie. Po co ktoś organizuje te kursy? Kto je organizuje? No to organizują studenci dla studentów. Jak wspominałem, jest to jeden tutaj z główniejszych projektów BESTU, czyli każda grupa lokalna ma obowiązek od czasu do czasu zorganizować taki kurs. Mogą wybrać sobie dowolny sezon, już są organizowane w czterech turach: wiosenne, letnie, jesienne i zimowe. Też jest to tutaj rozwijające dla organizatorów. Czyli będąc w Beście można organizować takie kursy? Tak. Dokładnie też, jak, jak tutaj każdy nasz projekt ma taki główny zespół odpowiedzialny za to, ale oczywiście angażuje się cała grupa lokalna i tak powiedzmy, że tam całym rokiem, jeśli wiemy, że organizujemy kurs, tak mniej więcej, tak po malutku, całym rokiem trwają przygotowania żeby w momencie, kiedy przyjadą pierwsi uczestnicy, wszystko było już dopięte na ostatni guzik, no a później tylko, żeby wszyscy byli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A robicie to z wsparciem firmy, uczelni? Często, albo praktycznie zawsze Politechnika nas, nas wspiera, to wiadomo, jakieś sale na zajęcia, często nocujemy w akademikach, Firmy, to zależy od tematu, ale to tak, są wycieczki gdzieś do firm, czasem może prelegenci się trafią z jakiejś firmy, więc to też jest okazja, żeby poznać jakiś tutaj biznesowy świat i nawiązać współpracę, która może, może potrwać trochę dłużej niż na Niż na jeden kurs. Mhm. Czyli rozumiem, że jakby wykładowcami są też studenci, którzy znają się na danym temacie, tak? Niekoniecznie, ale, ale może tak być. Głównie szukamy, jeśli my organizujemy, to szukamy jakichś wykładowców związanych z tematem, albo właśnie jakichś prelegentów e, z branży, albo jakichś tam innych szkoleniowców. Mhm. Dopytuję, bo moja koleżanka chce wyjechać z Wami na kurs e, związany z robotyką i zastanawia się, jak to będzie wyglądać. To w eee... sumie coś związanego z Twoim kierunkiem, tak? Tak, trochę. Tak. Rana, wiadomo, są to zajęcia po południu, jakieś e, gry i zabawy, włączając w to zwiedzanie, e, jakieś tutaj gry integracyjne i na, na, na sam koniec imprezka jakaś tematyczna. Czyli pomijając tą stronę jakby naukową, e, jest taka duża integracja, zwiedzanie i tak dalej? Tak. No to trzeba przyznać, że to jest ten główny urok tych kursów, bo jak mówiłem wcześniej, często nie trzeba mieć żadnej szczególnej wiedzy, żeby, żeby wziąć udział w tym kursie, więc często tematy są przedstawiane tak bardzo ogólnie, delikatnie, więc wiedzy można może się nie wyniesie stamtąd jakiś tam, Mega, mega dużej, ale to co się dzieje poza zajęciami, czyli właśnie zwiedzanie, poznawanie kultury i to nie tylko tego kraju, do którego się wyjedzie, ale też wszystkich uczestników, bo uczestników jest koło 20 osób z różnych krajów, chociaż czasem się tak zdarza, że, że po dwa z jednego, no ale i tak jest miks y, ogromny, więc y, wymieszanie kulturowe, zwiedzanie, integracja, super. Taka sytuacja. To powiedz mi, w jaki sposób szukałeś kursu dla siebie, bo ich tam jest kilkadziesiąt. Tak, wybór jest całkiem spory, chociaż też zależy od sezonu. Właśnie, żeby tutaj, jeśli ktoś chciałby szukać sobie kursu na zimę, nie było mu przykro, że, że jest pięć. Czasem zimowych jest mniej, zwykle letnich jest najwięcej. I szukałem dla siebie. Właśnie, kiedy wyjeżdżałem, na swój pierwszy kurs, to był kurs jesienny i to było, szukałem kursu jesiennego, dlatego bo wcześniej odbywałem praktyki, które musiałem, musiałem zaliczyć, więc dlatego nie chciałem w wakacje. I patrząc na kurs wybrałem tematykę, która mnie zainteresowała i to był kurs w Słowenii, nazywał się We Made a Monster, You Make It Move i dotyczył animacji 3D, mhm. czyli tak trochę z hobbistycznym moim tematem. Czasem się bawię i, i, i robię animacje, więc żeby tutaj rozwinąć to z płaskich rzeczy przejść na 3D. Nieźle, nie fajnie. I drugi kurs w Portugalii nazywał się Raise Your Robotics. I dotyczył elementów sztucznej inteligencji w robotyce. No i to już był taki stricte związany z moim kierunkiem studiów. No i miejsce też tutaj mocno wpłynęło na, na, na wybór tego kursu. Dobra, to powiedz mi, dobry kurs, to jaki kurs? O jejku, jejku, to jest temat rzeka, jeśli chodzi o wymagania. Cała organizacja stawia szereg wymagań, jakie powinien spełniać kurs i organizatorzy muszą tego przestrzegać, bo na koniec kursu każdy uczestnik wypełnia ankietę, w której cenia wszystko od zakwaterowania, wyżywienia, atrakcji, zajęć, wszystko, wszystko, wszystko, wszystko i ktoś tam u góry to sprawdza i później Albo ten kurs jest zatwierdzony, albo nie. I później grupa lokalna może konsekwencje jakieś ponieść. Dlatego, wszyscy się, tak, dlatego, dlatego wszyscy się starają, żeby było, żeby było pięknie. No i jak ocenić dobry? Hmm, ważne, mi, że... Powiedz mi, że mi doradzasz. Na co powinnam zwracać uwagę? Miejsce też, gdzie byś chciała wyjechać. Albo temat, który Cię interesuje. Ale tak naprawdę wszystko tworzą później, później ludzie, na których się trafi i, i to jest ten smaczek. Te, te przyjaźnie zawiązane one tutaj budują cały klimat kursu, więc nawet i miejsce, nawet i sam temat nie ma znaczenia, jeśli jest im miło spędzać czas w trakcie. Czyli po prostu zaaplikować i wyjechać? Tak, dokładnie. <gry> e, raz chodzi śmierć, gdziekolwiek się da tam, tam cisnąć. Podobno konkurencja jest duża. Jakie, jakie były Twoje patenty? Jakie mam rady? No, no trzeba wyjść z jakiejś standardowej formy. Trzeba użyć wyobraźni i wymyślić jakiś ciekawy motyw. Właśnie pisząc swoje aplikacje, próbowałem znaleźć jakiś taki motyw przewodni. I pamiętam na, na, na ostatnie kursy, jakie aplikowałem, czyli to była, tak jakby, lista rzeczy, dla których warto mnie, warto mnie zabrać. No ale to były takie kompletnie, kompletnie i pozornie bezsensowne rzeczy. Włączyłem, włączyłem tutaj różne fakty, w zasadzie ze sobą niezwiązane ale żeby pokazać, że mnie warto zabrać na przykład ile dni jest do końca aplikacji, łączyłem z tym z ilością dni plus, minus, ileś tam trwania kursu. Więc tak to wyglądało w takiej, w takiej śmiesznej formie. Trzeba w jakimś tam super formie, co dlaczego ty, dlaczego tam. I są też zdania związane z tematem. nie zależy też, też od kursu i od zaawansowania kursu Niektóre są trudniejsze, niektóre które mniej, ale jak ma się internet, to, to można wszystko znaleźć i jakąś sensowną odpowiedź napisać. I też są czasami pytania takie podczapy zupełnie, <grym> gdzie, gdzie trzeba uruchomić wyobraźnię i napisać jakąś szaloną odpowiedź. Dopytam jeszcze o to zwiedzanie. Dużo zwiedzaliście na kursach? Mieliście na to czas? Jest czas, jest na to właśnie specjalne miejsce punkt programu, który najczęściej nazywa się City Rally, czyli w grupkach albo jedną dużą grupą biega się po mieście i wykonuje różne zadania, które polegają, niektóre są takie, żeby zdobyć jakąś informację właśnie o tym miejscu, albo żeby coś wypatrzeć, albo żeby zrobić, albo wyściskać wszystkich dookoła więc są, są najróżniejsze rzeczy i jest przy tym super zabawa i można się można pozwiedzać, można się wybawić i dodatkowo, dodatkowo zintegrować. Dobra. Zawsze się pytam, jak, jak zadaję pytanie właśnie osobom, które wyjechały na wymianę, zawsze się pytam, jak to się stało, że zaufało tej organizacji? Ty jako członek tej organizacji nie miałeś z tego problemu. Tak. No, wiedziałem jak to wygląda, właśnie wyjeżdżając nawet za pierwszym razem jak jechałem na tą, na tą wymianę do, mini wymianę do Rzymu to już wtedy, w tamtym roku mieliśmy kurs wiosenny w Gdańsku, czyli tutaj jako świeży beściak, poorganizowałem kurs, wiedziałem jak to wygląda, czym to grozi i Jakie możliwości to daje, więc e, założyłem, jeśli u nas wszystko tak sprawnie działa, to, to miałem nadzieję, że wszędzie i się nie pomyliłem. Więc pojechałem pierwszy raz, no i później drugi, trzeci i się nie zawiadłem, a nie tutaj. Ten kurs jest krótki, wiadomo, ale powiedz mi, w jaki sposób przygotowywałeś się do niego? Nie było jakichś szczególnych przygotowań zarezerwować bileciki odpowiednio wcześniej, ogarnąć walizkę, wrzucić rzeczy i, I, i się anko, tak. A powiedz mi, jak to zrobić z uczelnią? Bo rozumiem, że są te cztery sezony, czy jest na przykład problem z zdobyciem wolnego? Akurat jak ja wjeżdżałem, czyli na pierwszy kurs był we wrześniu, to jeszcze były wakacje. Od uczelni drugi to już w ogóle były wakacje. Nie, nie interesowałem się tym za bardzo, ale myślę, że wszystko jest do gadania, zwłaszcza, że to jest tylko tydzień, czy tam troszkę, troszkę więcej, to też jest mała strata. Zwykle można mieć co najmniej jedną nieobecność na zajęciach, więc warto, warto zachować je na takie, na takie okazje. No i przy okazji kursy kończą się certyfikatami, zawsze jest jakiś, jakiś papierek. No a przy okazji można czasem i jednego, czy, czy dwa ects -y zdobyć też, tak, jest taka możliwość, bo w zależności od tego ile godzin zajęć ma kurs i jakie tam mają układy ze, ze swoim uczelnią, może być wystawiony taki kwitek, który właśnie gwarantuje Ci tam ECTS-y. Jeśli kurs ma 30 godzin, Czyli wtedy jest chyba jeden ECTS. No to tak jakbyś, jakbyś miała przedmiot jeden w sumie cały, cały semestr po, po, po, te dwie godziny. Rozumiem. No i później trzeba, trzeba z tym iść do siebie i albo ci to zaakceptują, albo nie. Ale, ale jest taka możliwość. Więc nawet jakby ktoś wyjechał i nie zdał jakiegoś przedmiotu, to może, może go zastąpi ECTS-ami z kursu. Dobra. Co na to twoi rodzice? Ha, zadowoleni byli. Ja, co, co mogli zrobić? Dorosły chłop, to, <śmiech> I tak by mnie powstrzymali, tak? ale zadowoleni byli, zdają sobie sprawę, że, że to jest ten czas, żeby, żeby zwiedzać świat i że warto to robić, więc e, po prostu mnie wspierali. Mhm. A twoi znajomi, zachęcałeś potem im do wyjazdów? jak najbardziej. Tutaj wszystkich zachęcałem, opowiadałem, jak, jak super było. No i nie tylko znajomych, bo promujemy kursy nauczeni na, na, na standach i tak dalej, więc zachęcałem nie tylko swoich znajomych, ale i przypadkowych ludzi. Dobra. To teraz oczywiście czas na jeden z najważniejszych tematów, czyli hajs. Te kursy są tanie, tak? 15 euro maksymalnie osoba z Polski może zapłacić. E, powiedz mi, jak wygląda kwestia wydawania pieniędzy na samym wyjeździe? Rozumiem, że musisz mieć jakieś, jakieś kieszonkowe. Ile tak polecasz zabrać? Też dobre pytanko. Na wszelki wypadek ja zabierałem ze sobą chyba 100 euro i z połową wracałem, jak nie, jak nie więcej. Ale zawsze warto mieć przy sobie więcej niż nie mieć. W cenie kursu, jak mówiłem, jest zakwaterowanie, wyżywienie, śniadanka, obiadki, kolacje, ale wiadomo, jak ktoś chciałby sobie na, na lody wyskoczyć, kupić jakieś napoje wyskokowe itd., tak to musi mieć trochę, twoje, trochę swojej kaski yy, albo pamiąteczki, no to zależy już, jak, jak, jak to woli. Nie trzeba jakoś tam, jeśli ktoś zaciśnie pasa, to, to naprawdę grosze wyda na, na, na cały kurs. Rozumiem. Powiedz mi, załóżmy, że na tym kursie jest jakiś problem, jakiś, jakiś problem i czy jest na przykład kontakt z, z oddziałem z Polski, z którego się wyjechało? Jak to wygląda? Dobre wydanie. No ja miałem do, do, praktycznie całej grupy jako, jako tutaj członek, ale jest osoba odpowiedzialna za kursy w, w danym, w danym mieście, na, na danej uczelni. I z nią się kontaktuje, jeśli się aplikuje, bo trzeba zatwierdzić aktymację, trzeba płacić depozyt, więc e, ten kontakt jest, jest znany, no i w razie czego trzeba pisać do tej osoby. Tak się z ciekawości spytam. Miałeś jakieś chwile kryzysu, że chciałeś wrócić do domu? Że siedziałem, płakałem, nie wiem, za mamą? Nie, zdecydowanie nie. Nie, nie, ma, nie ma nawet na to czasu. <gryzysu> Także to powiedz mi jeszcze, jak wyglądał pierwszy dzień kursu. Widzisz, że to jest takie wprowadzenie, poznanie się, jest jakaś integracja? Pierwszy dzień kursu, tutaj według planu dnia wygląda tak, że gdzieś do 18 jest czas na, na przyjazdy dla wszystkich. Więc w Woli do tego miejsca zakwaterowania zjeżdżają się uczestnicy. Ale oczywiście można, jeśli ktoś, ktoś nie ma innego wyjścia, może przyjechać wcześniej. Zwykle... Można się dogadać tutaj z organizatorami, że, że przyjmą Ciebie dzień wcześniej. Mi się zdarzyło dwa razy być wcześniej, więc, więc fajnie nie miałem z tym żadnego problemu, żeby mnie przenocowali. Później wszyscy się, wszyscy się zjeżdżają, witają, jest takie specjalne otwarcie powiedzmy i mamy gry integracyjne, są takie Get to Know's Games, żeby wszyscy siebie, wszyscy siebie poznali. No ale to wiadomo, przez cały kurs się poznajemy coraz lepiej, no ale tego, tego pierwszego dnia się przedstawiamy i takie, takie integracyjne gierki. A gdzie mieszkałeś? Za pierwszym razem był to taki typowy akademik, niedaleko wydziału, w którym mieliśmy zajęcia. Był, było super, jest naprawdę jak, jak mieszkanko. I pokoje dwuosobowe, więc w szóstkę sobie tutaj razem pomieszkiwaliśmy, a za drugim razem to był taki nieformalny akademik dla, dla Erasmusów, i tam wszyscy mieszkaliśmy na, na jednym piętrze, też w dwuosobowych pokojach, i też całkiem niedaleko. Trzymujesz kontakt z ludźmi z wyjazdów? Coraz mniejszy, ale naprawdę można W trakcie kursu można tutaj zawiązać wspaniałe przyjaźnie, są super ludzie i jeszcze tutaj grupy na, na fejsie żyją, już może nie, nie, tak, nie tak mocno jak, jak tuż po, w pierwszych, pierwszych miesiącach po kursie, ale mimo wszystko od czasu do czasu do siebie się odezwiemy albo spotkamy Gdzieś indziej w, w Europie, to wtedy jest, jest taki mały re, reunion. Mm. <głos> Więc y, wszyscy robią sobie zdjęcia i się chwalą nawzajem, że się spotkali. Więc jakoś to, jakoś to żyje. Dobra, to ja Ci dziękuję ślicznie za rozmowę. Dużo się dowiedziałam i naprawdę żałuję, że nie wyjechałam na taki kurs kiedy studiowałam na politechnice. Ach, kurczę! I dlatego polecam chyba wszystkim którzy mają taką okazję? Tak, zdecydowanie. Ja też się bardzo cieszę. Dzięki za wysłuchanie drugiego podcastu. To na pewno nie ostatnia rozmowa, która pojawi się na blogu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zaaplikujecie na kurs Bestu. W takim razie powodzenia w pisaniu listu motywacyjnego.